Są informacje polskiego Radia 24. Polskie patrole w Libanie ograniczone. To po wybuchu miny, która zraniła polskiego żołnierza. Kierowcy odliczają godzinę pojutrze. Paliwo na stacjach ma być tańsze. Oburzenie prezydenta Nawrockiego to reakcja na incydent w Jerozolimie. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk zapraszam. Byli na patrolu w konwoju czterech pojazdów wojskowych. Pod jednym z nich wybuchła mina Pułapka. Polski żołnierz został ranny w Libanie. Poszkodowany ma niewielkie obrażenia głowy. Nie zagrażają one jego życiu, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. O szczegółach tego zdarzenia mówiła na naszej antenie korespondentka na Bliskim Wschodzie Milena Rashi Trzechab. To się zdarzyło podczas patrolu, kiedy dobrze oznaczony samochód unikilu, który jechał w południowym Libanie, najechał na minę to Poważnie został uszkodzony samochód. Polski żołnierz jest lekko ranny. To wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia Nie wiadomo, kto podłożył tę minę, ale to, co na to zwraca uwagę Unifil, czyli pokojowa misja ONZ na południe Libanu. Żołnierze, którzy tutaj stacjonują, to są żołnierze kilkudziesięciu krajów. Oni są przy z przedstawicielami misji pokojowej. Oni nie uczestniczą w walkach, nie są po żadnej ze stron i też nie mają prawa być celami ani izraelskiej, ani Hezbollahu. Do czasu wyjaśnienia tego incydentu polskie patrole w Libanie zostaną ograniczone do koniecznych, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.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 Premier Izraela rozkazał armii dalsze rozszerzanie buforowej strefy bezpieczeństwa w południowym Libanie. Benjamin Netanyahu oświadczył, że jego rząd jest zdeterminowany, aby całkowicie zmienić sytuację w północnej części kraju zagrożonej atakami Hezbollahu. Zdaniem szefa izraelskiego rządu pozwoli to wzmocnić bezpieczeństwo północnej granicy Izraela. Dochodzi tam do walk z Hezbollachem pro-irańską organizacją terrorystyczną, która działa w Libanie. Kto ma pełny bak w swoim samochodzie, wytrzyma do wtorku. Wtedy mają być obniżone na stacjach ceny benzyny i oleju napędowego. Nie wszyscy kierowcy wierzą w zapewnienia, że będzie taniej. No drogo, no. 8,79 za diesla. Powinny być po prostu taniej no, niż teraz jest. Coś tam słyszałem, że ma być taniej, tam coś złoty, coś tak, ale czy będzie? Zobaczymy. No, na razie wszystko jest za drogą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 Zdecydowany sprzeciw wyraża prezydent Karol Nawrocki. To jego reakcja po incydencie w Jerozolimie. Izraelscy policjanci nie pozwolili wejść do Bazyliki Grobu Bożego dwóm duchownym. Łacińskiemu Patriarsze Jerozolimy oraz Kustoszowi Ziemi Świętej. Mieli, on, mieli oni odprawić mszę świętą w Niedzielę Palmową. Prezydent Nawrocki napisał na platformie X, że potępia działania izraelskiej policji. Jego zdaniem są one wyrazem braku szacunku wobec tradycji i kultury chrześcijańskiej. Decyzję izraelskiej policji potępia też prezydent Francji. Emmanuel Macron podkreśla, że każda religia w Jerozolimie powinna mieć zapewnioną swobodę praktykowania kultu. Teraz informacja o kradzieży dzieł sztuki na północy Włoch. Łupem złodziei padły trzy obrazy Renuara, Cezana i Matisa. Skradziono je z galerii sztuki w miejscowości Mamiano, niedaleko Parmy. Obrazy są warte miliony euro. Śledztwo w tej sprawie prowadzi specjalna komórka karabinierów do spraw ochrony dzieł sztuki. Według dotychczasowych ustaleń policji na teren willi w małej miejscowości wdarła się grupa zakapturzonych złodziei, którzy wynieśli obrazy. Z kolekcji zniknęły dzieła ryby Pierre Augusta Renoira, martwa natura z czereśniami Pola Sezana i odaliska na tarasie Henri Matisa. Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele Katolickim Wielki Tydzień. Święto ustanowiono na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Symbolizują to palmy święcone w kościołach. Te wileńskie i kurpiowskie są wysokie, a te z lubelszczyzny małe i skromne. Były wykonywane z gałązek wierzbę, mówi Gabriela Lalak z Muzeum Wsi Lubelskiej. Właśnie ta wierzba, to drzewo, na którym bazie rosły, symbolizowało takie odrodzenie. Do tego zawsze była dawana też gałązka trzciny, czyli czegoś martwego na pamiątkę śmierci Jezusa. Zawsze dawano jakieś zielone gałązki. Mogły to być gałązki cisów, bukszpan, mógł to być barwinek. To miało symbolizować nieśmiertelność duszy, ale też do tej palmy często dodawano jakiś element kolorowy, na przykład kwiat z bibuły, który też miał być symbolem tej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Palma Wielkanocna miała przenosić dobrobyt, a gdy domownik chorował, zjadał bazie z palmy. To były informacje Polskiego Radia 24. Deszczowo będzie jutro na zachodzie i południu kraju, ale opady będą słabe i przelotne. W rejonach podgórskich spadnie deszcz ze śniegiem, w górach będzie sypał śnieg. 6 stopni będzie nad morzem, około 9 w centrum, do 12 na wschodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 1 do 5 stopni. Radio Podcast w studiu Patryk Michalski, współprowadzący audycję Zmiana Klimatu i autor podcastu Pół wieku Historii, 50 lat biegu Piastów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Patryku, porozmawiamy oczywiście o górach, o nartach, o polanie jakuszyckiej, ale chciałbym zapytać o jednoślad na wstępie, bo mhm. wprawdzie pani wiosna już do nas macha. Tak. Ale z drugiej strony zima jeszcze do końca z nami się nie chce rozstać i owiewa nas zimnym wiatrem przesiadłeś już na rower? Zdecydowanie marzec pod tym względem jest najlepszy od kilku lat, jak tak patrzę sobie na swoje statystyki, które tutaj mój mądry zegarek <głos> dokładnie zlicza. Zegarek je człowiekiem, no tak, tak. już ponad 400 kilometrów zrobiłem w, w tym miesiącu na rowerze, dojeżdżając właśnie do pracy, bo mam w jedną stronę 15 kilometrów, więc w obie strony to jest 30. I rzeczywiście sezon rowerowy wybuchł, można powiedzieć, tak bardzo nagle, tuż po zakończeniu biegu piastów i po zimie, która w tym roku no, wielu z nas dała się w kość. Ale czytałem w tym tygodniu, że z drugiej strony też intensywne opady śniegu, jeszcze takie ostatnie tchnienie zimy w górach, podobno metr śniegu, więc ta nasza rozmowa też e, taka nie bez przyczyny. No właśnie, ja mam 25 km w obie strony, ale do 400 to jeszcze mi daleko, trochę mnie zawstydziłeś. Ale początek sezonu możesz mnie gonić. Tymczasem przyglądamy się podcastowi pół wieku historii 50 lat biegu piastów, Metrykalnie jesteś zbyt młody, żeby pamiętać początki tego e, wydarzenia. Pamiętasz, kiedy po raz pierwszy zdałeś sobie sprawę, że coś takiego jak Bieg Piastów istnieje? Kiedy zacząłem pracę w redakcji programu pierwszego Polskiego Radia, który to związany jest z Biegiem Piastów niemal od początku, jak to też odkryłem podczas prac nad tym podcastem. Wtedy usłyszałem, że jest taka impreza narciarska jak Bieg Piastów, bo wcześniej e, jakoś nie obiło mi się to o uszy. Dolny Śląsk, więc wiadomo, gdzie daleko, góry izerskie na końcu świata. Ja narciarzem jestem zjazdowym, więc jeżdżę i zjeżdżam na nartach. Na biegówkach nigdy nie próbowałem wcześniej, zanim usłyszałem też o obiegu piastów, więc no, nie obiło mi się to o uszy. No i jak zacząłem pracę w jedynce, no to starsi koledzy wyjeżdżali co roku. Była mowa o biegu piastów, że to taka jedna z naszych najważniejszych imprez. Wtedy się dowiedziałem, że coś takiego jest. A kiedy poczułeś, że ten temat ma wielki radiowy potencjał, potencjał, czy wielki dźwiękowy potencjał? Hmm, nie wyznaczę jakiegoś takiego jednego konkretnego momentu, bo z biegiem piastów jest tak, że w to zjawisko, o czym też mówię w podcaście, tak wchodzi się powoli, powoli się zaczyna czuć o co w tym chodzi i powoli zaczyna się to rozumieć. I chyba do, no, po ładnych paru latach, kiedy miałem okazję relacjonować kolejne biegi piastów, kolejne zawody, tak coraz bardziej też wchodziłem w tę całą urodzinę, zaczynałem to, to rozumieć, no a to, że w tym roku Bieg Piastów kończy 50 lat, no to stało się taką okazją do tego, żeby rzeczywiście tę historię opowiedzieć tak szeroko, tak dokładniej niż tylko da się przez kilka czy kilkanaście minut relacji radiowej. To jest bardzo wielowątkowa historia. Można opowiadać o ludziach, mhm. można opowiadać o miejscach, można opowiadać o naturze, można opowiadać o historii. Wspomniałeś Dolny Śląsk, Góry Izerskie, czyli dzieje bardzo splątane i fascynujące. Cały ten konglomerat cię zafascynował? Tak i też chciałem, żeby ten podcast tak zabrzmiał, żeby to była historia biegu piastów, ale opowiedziana właśnie przez pryzmat głównie ludzi, ale też miejsca, w którym on się odbywa. Przez pryzmat tej zawiłej, bardzo skomplikowanej historii, która dotyczy Dolnego Śląska i piastów właśnie, którzy znaleźli swoje miejsce w nazwie tego biegu. No i także chociażby z uwagi na moje zainteresowanie naturą i miłość do Natury, o czym wspomniałeś też na początku, bo, bo zmiana klimatu to, to jest moja audycja, którą mogą Państwo usłyszeć na antenie Polskiego Radia 24. Chciałem, żeby to wszystko y, zawrzeć, bo stwierdziłem, że tak, w podcaście można to zrobić. Można spojrzeć tak wielowątkowo. No bo umówmy się, wydarzenie sportowe nie każdego może zainteresować. Tak, sport oczywiście interesuje wielu z nas, ale też tak niszowa dyscyplina jak biegówki, o czym powiedziałem kilka minut temu, że też długo nie wiedziałem, że w ogóle taka impreza istnieje, może nie byłaby aż tak atrakcyjna. Natomiast opowieść o ludziach przede wszystkim, mm -hmm. ale też właśnie o pięknej przyrodzie Góry Izerskich, o Karkonoszach, o tym jak one się zmieniają, jak zmienia się też klimat w tamtym miejscu, no to myślę, że zagrało w tym podcaście zresztą takie głosy i takie sygnały po tych... Po po tych kilku tygodniach odbieram. Bo też pojawia się tu fraza, że kiedyś Polana Jakuszycka była niemalże jak narnia, mm -hmm. a dziś właściwie jest już oczywistością, stała się bardzo dostępna. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale zastanawiam się, czy sam pomysł i praca nad podcastem zaprowadziły cię do naszych piwnic z archiwaliami, czy raczej wygnały z mikrofonem na Dolny Śląsk? I jedno i drugie, trochę I do, w naszych archiwaliach, oczywiście w naszych przepastnych archiwaliach, w których można znaleźć wszystko, grzebałem. Zdziwiłem się trochę, bo akurat dźwięków o biegu piastów nie znalazłem za wiele. Naprawdę? Tak, tak, tak. Jakieś najstarsze były z 25. biegu piastów. Niestety nie dokopałem się do tych pierwszych relacji, kiedy jedynka była chyba na, na drugim albo na trzecim biegu piastów. No więc chwyciłem za mikrofon, pognałem te 500 kilometrów na Dolny śląski tam spędziłem prawie dwa tygodnie, żeby tam na miejscu grzebać w tej historii, rozmawiać z ludźmi, którzy z tą historią biegu Piastów są związani od samego początku i jeszcze trochę wcześniej, którzy na przykład mieszkają na polanie Jakuszyckiej od wielu, wielu lat i sami widzą jak ten bieg, ale też jak klimat i pogoda się zmieniają. No takie ludzkie Ludzkie historie to w radiu wiemy bardzo dobrze, prawda, że ludzkie historie są najlepsze i przez te ludzkie historie można opowiedzieć właśnie historię takiego wydarzenia. Koledzy Anglosasi mawiają human touch. Tak. To jest bardzo przydatne w radiu. Jak to się zaczęło, ten bieg 50 lat temu, ponad właściwie 50 lat temu? To była lokalna idea? Która się wymknęła spod kontroli? Wiesz, a propos daty, to jeszcze jesteśmy dokładnie przed równym 50-leciem. No, bo przygotowania pierwszy... zaczęły się wcześniej. Tak, oczywiście. to prawda. Natomiast ten pierwszy bieg Piastów w 1976 roku odbył się 11 kwietnia. Więc ta rocznica jeszcze, jeszcze jest przed nami. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od marzenia. I to też powsta, powtarzam kilka razy w tym swoim podcaście. Zaczęło się od marzenia wielkiego, dziś wielkiego człowieka, legendy i Komandora Biegu Piastów, czyli Juliana Gozdowskiego, który w 1945 roku przyjeżdża na Dolny Śląsk, jak miliony naszych rodaków z różnych stron. Najczęściej no ze wschodu. Tak, no właśnie, między innymi milion mhm. Gozdowskiej, mhm. także z dzisiejszej Ukrainy. No i w, w, czuje się tutaj jak nie u siebie, czuje się obco, no bo wiadomo, przez wiele lat to, to były tereny niemieckie, jeszcze wcześniej związane jakoś z Czechami. No i ma marzenie, żeby stworzyć coś polskiego. I tak to marzenie w nim kiełkuje, kiełkuje, kiełkuje, aż y, zaczyna pracę w ówczesnym urzędzie wojewódzkim w, je, w i Górze y, jako y, specjalista do spraw sportu, dzisiaj byśmy powiedzieli. I... Y, y, no i właśnie wymyśla sobie, żeby stworzyć taki bieg piastów trochę na wzór biegu wazów. Tutaj też ta analogia z największym biegiem naczarskim w Szwecji jest oczywista. No i ci piastowie jako poszodkowie, którzy tutaj przecież rządzili setki i setki lat wcześniej, byli, byli takim dobrym patronem, żeby też podkreślić znów tę polskość tak na, na Dolnym Śląsku, na tych ziemiach odzyskanych. To była taka chęć, taki pomysł, taka potrzeba, żeby się jakoś zakorzenić w tym wtedy jeszcze obcym świecie? Tak, tak, zdecydowanie. Sytuacja to... polityczna też nie była jasna i cały czas nie było wiadomo, czy aby Niemcy nie wrócą. Przecież to I... była to był realny strach. I to też w, w tych rozmowach, które przeprowadziłem się przewinęło kilka razy, że rzeczywiście ludzie, którzy tam przyjechali w 45-46 roku, oni nie wiedzieli. A może to jest tylko tymczasowe, może chwilę, znów tak? się granice tak. zmienią. Nie wiadomo, czy to cały czas będzie Polska. No i władzom ówczesnym też bardzo zależało na tym, żeby podkreślać te piastowskie korzenie Dolnego Śląska. Jeden z przewodników sudeckich, z którym rozmawiałem, mówił o tym, że we Wrocławiu, był, przed, przed wjazdem do Wrocławia był taki wielki neon, witamy w piastowskim Wrocławiu. No więc jak Julian Gozdowski zaproponował, żeby stworzyć taki bieg i nazwać go biegiem piastów, no to oczywiście przychylność władzy ówczesnej telewizji i radia też, też od razu zyskał. Ale on też myślał o tym jako o przedsięwzięciu, no powiedzmy wprost, propagandowym, czy jego motywacja była zupełnie inna? Myślę, że to był taki efekt poboczny. Oczywiście zależało Julianowi Gozdowskiemu na tym, żeby stworzyć tutaj coś polskiego. I on to bardzo wyraźnie podkreśla w rozmowie ze mną, w bardzo długim nagraniu zresztą też bardzo to podkreślał. On chciał stworzyć tutaj coś polskiego, zostawić po sobie jakiś ślad Polski. No i to czy rzeczywiście się udało. Natomiast myślę, że to się splotło z taką chęcią po prostu z, z zaangażowania lokalnej społeczności, e, ruszenia trochę ludzi do, w, w te piękne góry izerskie, wtedy właśnie niedostępne, no, ale wykorzystania też wspaniałych warunków, które proponowały góry izerskie i polana Jakuszycka. No zima tam w tamtych czasach, w latach 70-tych, 80 -tych, zaczynała się w listopadzie i podobno w majówkę można było tam jeszcze też na biegówkach biegać co dzisiaj. No już jest niestety no tak, no tak. nie do pomyślenia. Czy pan Julian wtedy, w tych pierwszych latach spodziewał się, że jego pomysł zapuści tak głęboko korzenie i stanie się Bieg Piastów jedną z najciekawszych inicjatyw w Polsce? Po tym pierwszym biegu chyba nie, bo ten pierwszy bieg odbył się y, siłą takiego pospolitego ruszenia, ale bardzo lokalnego. I... Chciał rozruszać dzieci szkolne. Tak i w większości wtedy około 500 osób wzięło udział w tym pierwszym biegu, w 70 szóstym roku i to były w większości dzieciaki z lokalnych szkół, zwiezione gdzieś tam autobusami i przez, przez nauczycieli, z którymi Julian Gozdowski też miał dobry kontakt. Ale po tym pierwszym biegu, po sukcesie tego pierwszego biegu właśnie i lokalna władza, i telewizja, i radio dostrzegły, że jest w tym potencjał. No i drugi bieg to już było parę tysięcy uczestników, a trzeci bieg, 78 rok, zaledwie trzeci bieg, no to jest rekord niepobity do dziś ponad 7 tysięcy, prawie 8 tysięcy fiu, fiu. narciarzy wtedy wzięło fiu, fiu. udział w biegu piastów. Jak pan Julian patrzy na swoje dzieło z perspektywy półwiecza? Z dumą na pewno i z tą satysfakcją, że no udało mu się spełnić to marzenie i stworzyć takie wielkie wydarzenie, które na świecie dzisiaj właśnie jest równoznacznie kojarzone z Polską. On jest zadowolony z tego, że jak miał jeszcze siły, był młodszy i jeździł na inne takie biegi narciarskie, masowe na całym świecie. A tutaj wspomnę, że istnieje taka światowa liga biegów długodystansowych World Lopet, do których należy 19 biegów na całym świecie, wśród nich bieg Piastów, który do tej ligi wszedł kilkanaście lat temu. Jak pan Julian właśnie odwiedzał te wszystkie miejsca, gdzie te biegi się odbywają, mówił o biegu piastów, to był dumny z tego, że od razu wszyscy kojarzyli, ach, wiemy, to jest Polska, to jest Dolny Śląsk. Wspomnieliśmy o miejscu. Dolny Śląsk uwielbiam, to jest przepiękny zakątek Polski. To jest nas dwóch. A, a góry Dolnego Śląska to jest Dolny Śląsk do, do kwadratu właściwie, mhm. chciałoby się powiedzieć. Czy możesz namalować przed oczami słuchaczy Polany Jakuszycką i okolicę? Jak to wygląda? Co to za miejsce? Ta polana Jakuszycka dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż te 50 lat temu, bo 50 lat temu to rzeczywiście była narnia w środku zimy zasypana hmm, hałdami, czy, czy wiesz, zaspami. Wiesz to ze zdjęć, Tak, i z wiem to ze zdjęć, bo bardziej z opowieści między innymi mieszkańców, najstarszych mieszkańców Jakuszyc, których też można usłyszeć w podcaście. Zatem taka polana wokół łagodnych pagórków gór izerskich. Góry izerskie mają to do siebie, że one nie ma takich ostrych szczytów, jakie kojarzymy z krajobrazem górskim. To są bardziej takie góry świętokrzyskie może, o, na których, które porasta dzisiaj też przepiękny las świerkowo-jodłowy. Miejscami też są buki, chociaż to też, o tym też mówię w jednym z odcinków, 50 lat temu tam miała miejsce katastrofa ekologiczna i tak pięknie tam nie było. Ten las wyglądał w zasadzie, no w zasadzie był martwym lasem i ciężka praca leśników, a ta Także pana Juliana Gozdowskiego doprowadziła do tego, że ta przyroda dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Zatem piękny las, wspaniale zaśnieżone choinki, jak z najpiękniejszej zimowej pocztówki. I tak wyglądały właśnie w połowie lutego, jak Bieg Piastów się odbywał, bo w tym roku naprawdę pogoda dopisała wyśmienicie. No i ta polana w środku tak trochę spada ku dołowi już, ku granicy z Czechami, bo jesteśmy dosłownie 400 metrów od, od granicy z naszymi sąsiadami. No i wtedy tak to wyglądało z Nie... Czechosłowackiej dziś tych baraków nie ma. Polana już nie wygląda tak naturalnie, no bo mamy od czterech lat przepiękne centrum, taki ośrodek sportowy Dolnośląskie, centrum sportu Polana Jakuszycka. Więc ta Polana trochę się wypłaszczyła. Stadion, gdzie odbywa się start i metabiegu Piastów, no, wygląda teraz imponująco. Jest po prostu takim stadionem, jaki znamy chociażby z Igrzysk z Włoch. No i jest wspaniały ośrodek, gdzie, z którego dzisiaj mogą korzystać narciarze mogą skorzystać z toalet, z restauracji, z szatni, z zasmarowalni, z odnowy biologicznej. No naprawdę jest to dzisiaj taki światowy, światowy poziom. A zimy teraz w Górach Izerskich to jest cień tych dawnych zim? To już nie jest od listopada do Maja? Mogę chyba to powiedzieć nawet z własnego doświadczenia, mm. bo y, pamiętam swój pierwszy bieg piastów, na który pojechałem w 2016 roku, więc też w tym roku mam takie swoje małe dziesięciolecie bieg, no, tak, bieg sprawozdawać, piastów. Sprawozdawać czy biegać? Tak, y, sprawozdawać, robić, robić relacje, y, na, żeby założyć biegówki, odważyłem się dopiero pięć lat y, później. <śmiech> to był taki akurat pandemiczny bieg. Y, tutaj taka mała dygresja, 2021 rok. Organizatorzy zdecydowali y, zrezygnować ze. Wspólnego, no żeby rozrzedzić no tak, tak, towarzystwo. Pamiętamy, jak było. I wtedy każdy mógł przyjechać do Jakuszyt, założyć biegówki, zarejestrować swój ślad w aplikacji w telefonie. No i jak to się zrobiło, to było uznawane, że wzięło się udział w biegu piastów. I wtedy stwierdziłem, mówię, dobrze, no to skoro nie będzie takiego tłumu, to ja tam sobie nie pobiegnę, tylko poczłapię na tych biegówkach 6 km, to najkrótszy dystans na biegu piastów. No i tak się stało. Wtedy pierwszy raz miałem biegówki na e, nogach. A wracając do Twojego pytania o zimy, to ten dwa. 2016 rok pamiętam to był, była pierwsza połowa marca bo tak z, zwykle bieg piastów się odbywa, pierwszy weekend marca Zaspy półtora metrowe, mróz, kiedy robiliśmy stamtąd sygnały dnia w sobotę o poranku, minus 27 stopni temperatura odczuwalna. To jest przyzwoity wynik. To jest przyzwoity wynik, taki, który w Jakuszycach był czymś normalnym przez wiele, wiele lat. I ten śnieg, który tam leżał no właśnie w marcu, no absolutnie nie było problemu, nie było zmartwienia, czy da się zorganizować bieg piastów, bo wiadomo było, że ten śnieg będzie dwa razy tylko w tej o 50, prawie 50-letniej historii odwoływano bieg piastów z powodu braku śniegu. No a dzisiaj, w tym roku organizatorzy z uwagi na ten jubileusz zrobili różne ruchy z innymi biegami, tak żeby sobie nie wchodzić w kalendarz. Pomogły też trochę igrzyska olimpijskie. Udało się ten bieg przesunąć na połowę lutego. No i to był strzał w dziesiątkę, bo w połowie lutego zima rzeczywiście na Dolnym Śląsku była wyśmienita, szczególnie w Górach Izerskich. Tuż przed tymi najważniejszymi biegami dosypało przez trzy dni śniegu kilkadziesiąt centymetrów, więc sceneria, o o której też mówiłem parę minut temu, była przewspaniała. No ale jak wyjeżdżałem już z Jakuszyc ostatniego dnia biegu Piastów było 6 stopni na plusie, zaczął padać deszcz i dosłownie półtora tygodnia po zakończeniu biegu Piastów na Facebooku biegu Piastów pojawiła się informacja drodzy narciarze, kończymy tegoroczny sezon, pogoda jest nieubłagalna. Czyli gdyby nie dało się przesunąć terminu, to trzeba byłoby... Raczej zrobić spływ. Tak, gdyby piastów, organizatorzy nie zdecydowali się przesunąć tego terminu z połowy marca na po... z początku marca na połowę lutego, no to niestety bieg Piastów stałby pod wielkim, wielkim znakiem zapytania. Jeżeli by się odbył, no to może by się odbył na krótszym dystansie, może tylko na pętli, a tak to udało się zorganizować wyścig na 50 km w stylem klasycznym, ten najważniejszy, na niepowtarzalnej trasie. że ani razu nie, nie, nie pojawiali się w jakimś miejscu dwa, dwa razy. Patryk Michalski, współautor audycji Zmiana Klimatu i autor podcastu Pół Wieku Historii, 50 lat biegu piastów. Dziękuję serdecznie. Dzięki serdeczne. I oczywiście zapraszam do słuchania wszystkich odcinków na naszej stronie radio.pl na Spotify, na YouTube na Apple Podcasts. Dostępne oczywiście bezpłatnie. Dziękuję Ci bardzo i oczywiście słuchamy. Radio Podcast. Reklama. Halo? Halo? Nie, mogę, nie, mo nie mogę teraz rozmawiać, Barbara. Święta idą niedziela handlowa jest i ja jestem media ekspert. Marian, ale to ty do mnie dzwoni! No widzisz, ja dzwonię, ja robię zakupy taniej, wszystko na mojej głowie. Media Expert, masz. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero duofem. Suplement diety duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb.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 Listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, którym możesz pomóc, znajdziesz na podatki.gov.pl oraz pozytek ngo.pl. 1,5 procent. się sercem. Ogłoszenie społeczne. 27 minut po godzinie 19. wieczór w Polskim Radiu 24. A w wieczorze połączyliśmy się z panem profesorem Piotrem Mickiewiczem, ekspertem do spraw międzynarodowych Uniwersytet Gdański. Dobry wieczór, panie profesorze. Halo, halo, panie profesorze, czy pan mnie słyszy? Słyszę pana bardzo dobrze, dzień dobry. dzień dobry. O, coś się nam tutaj, panie profesorze, jakiś hochlik tak zwany radiowy wskoczył. Tak, panie, profes... panie profesorze, no właśnie, zdarza się. Polski żołnierz Anny w Libanie, to są czołówki wszystkich y, mediów teraz w Polsce. Y, czy to jest coś, co jest stricte związane z tym konfliktem irańsko-amerykańsko-izraelskim? Czy to, to jest taka rzeczywistość Libanu, że tego typu zdarzenia, mimo zawartego pokoju, mimo tego, że niby się dogadano, one się w dalszym ciągu tam zdarzają? To znaczy sytuacja jest jakby wypadkową obydwu tych kwestii, które pan redaktor poruszył. No, na pewno mamy do czynienia z aktywizacją Hezbollahu jako reakcji na te działania um, izraelskie, które mają na celu odsunąć um, w głąb terytorium Libanu um, to możliwości działania czy też w ogóle te, te, te, te komórki terrorystyczne tej, tej organizacji, a pech polega na tym, że nasz, czy polskim, czy w ogóle ONZ-owskim obszarem kontroli jest właśnie, właśnie region, który, który stał się przedmiotem oddziaływania izraelskiego. W związku z tym należało się spodziewać, że Hezbollah będzie, będzie podejmował jakieś działania mające na celu e, e, obronę, czy też likwidację Wybranych jednostek czy oddziałów, czy, czy, czy, czy pojedynczych transporterów wojskowych izraelskich. No i PE chciał, że po prostu nasz, nasz pojazd w trakcie rutynowej misji wjechał na taką minę. To musiała być to klasyczna mina przeciwpiechotna, bo tutaj mamy obrażenia niewielkie. Z tego co wiemy, to jest lektory, Na szczęście, to, to prostu... na szczęście. Tak, na szczę oczywiście, natomiast, no, no cóż mogę powiedzieć. No. Musimy się przyzwyczaić, zresztą chyba wszystkie już państwo polskie, społeczeństwo polskie przyzwyczaiło się po doświadczeniach z Afganistanu, z Iraku, że niestety te misje to nie są, one się nazywają stabilizacyjne, ale wca, czy też pokojowe, ale wcale nie są pokojowe i, grożą, i stanowią, czy ich udział stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia żołnierzy. Cieszmy się, że, że to zakończyło się tak, jak się zakończyło, czyli, czyli prawdopodobnie kilkudniowym pobycie w szpitalu. Panie profesorze, premier Donald Tusk twardo powiedział, że polscy żołnierze nie będą brali udziału w żadnej akcji militarnej, bo tutaj prezydent Donald Trump prawda, wzywa państwa na to, żeby jednak wspomogły albo nie wspomogły, to wszystko zależy od dnia pana prezydenta Trumpa, no ale premier Donald Tusk powiedział, że absolutnie polscy żołnierze nie będą brali w żadnej go udziału właśnie w tego typu działaniach militarnych. Ja się bardzo cieszę z tej deklaracji. Wczoraj w innym medium odnosiłem się do pomysłu, aby wysłać do rejon Zatoki Ormus nasze niszczyciele min, gdzie podjąłem, pod, pod, poddałem to dosyć ostrej krytyce z trzech powodów i tu jakby odniosę się ogólnie, nie będę wracał do tych, do, do tych właśnie pomysłów wysłania kormoranów. Przede wszystkim musimy nazwać rzecz po imieniu. Pomoc powinna mieć charakter albo czy wsparcie amerykańsko-izraelskich działań y, y, y, y, powinna mieć charakter albo misji pod patronatem, y, czy pod mandatem y, ONZ, bo takie mamy, z, takie mamy rozwiązania praktyczne wdrożone przy, po doświadczeniach y, z Iraku, że NATO angażuje się w rozwiązywanie problemów międzynarodowych pod mandatem ONZ, czyli jest wykonawcą mandatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Donald Trump nie, nie ubiega się o mandat Narodów Zjednoczonych. W związku z tym co najwyżej może żądać od państw członkowskich na to, aby to była misja tak zwana ad hoc, czyli deklaracje poszczególnych państw regionu. To jest jakby pierwszy, pierwszy powód czynnik. Drugi czynnik, który chcę bardzo mocno podkreślić, no to niestety pan prezydent Stanów Zjednoczonych ponosi konsekwencje swojej działalności. No przecież dwa lata temu bardzo wyraźnie nam powiedział, że NATO powinno angażować, ograniczyć się do, do działań, do do czego zostało powołane i określone w traktacie waszyngtońskim, czyli nie pchać się na Ukrainę, tylko zajmować się obroną własnego terytorium. No to jak nie mamy prawa, nie powinniśmy jako NATO jeździć z misjami poza terytorium traktatowym, no to jak określić to, to żądanie. No i trzeci element, to chyba najbardziej istotny. My nie załatwimy żadnego dealu, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o odwdzięczenie się Stanów Zjednoczonych za udział polskiego komponentu militarnego w operacji irańskiej, z tego względu, że Trump nie ma nam de facto nic do zaproponowania. Co nam może zaproponować? Jeżeli nie jest w stanie dostarczyć nam broni, którą nawet chcemy zamówić, myślę tutaj o wyrzutniach Patriot na przykład, ponieważ są mu potrzebne w tamtym regionie. Jeżeli podpisaliśmy już kontakty, kontrakty z firmami amerykańskimi na dostawę gazu skroplonego do Polski, tak naprawdę on nie ma żadnego, żadnej oferty, którą można byłoby przyjąć poza teoretycznie życzliwością pana prezydenta Trumpa, tylko wiemy, że ona jest krucha, łomna i nie jest wcale taka, taka pewna. Więc nie widzę żadnego politycznego powodu, aby Polska angażowała się w misję prowadzenia działań militarnych koalicji izraelsko-amerykańskiej. Być może, jeżeli dojdzie do porozumienia, że państwa europejskie zdecydują się na kontrolę cieśniny Ormus należałoby rozważyć ewentualną kooperację w ramach systemu międzynarodowego, ale w kontekście takim ja tutaj sugeruję powrót do pomysłu z roku 1910 pana ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, który wysłał dwa okręty w trakcie ataku Iranu na, Iraku na, na Kuwej, które pływały jako element systemu działań militarnych i ochrony Akwenu, ale pod auspicjami Arabii Saudyjskiej. Czyli jeżeli któreś z państw arabskich poprosi o wsparcie, to powinniśmy to rozważyć. Natomiast na, na apel amerykański powinniśmy powiedzieć sorry, to nie nasza wojna. Panie profesorze, ale padają też to, czytałem takie sugestie że może gdyby Stany Zjednoczone i prezydent Trump zdecydował się na, w ramach tych elementów odstraszających umieścić na terenie albo włączyć Polskę do programu nuklearnego, no to w tym momencie te karty amerykańskie, bo prezydent Trump lubi mówić o tych kartach, te karty amerykańskie byłyby mocne. Panie, panie redaktorze, mrzonka z dwóch powodów. Powód pierwszy to jest czynnik polityczny. Nikt nie pozwoli, aby państwo takie jak my stało się posiadaczem samodzielnym broni jądrowej. Wybijmy sobie z głowy milczenie amerykańskie od trzech lat po złożeniu takiej propozycji jest w języku dyplomacji nazywa się odmawiamy y y y rozmieszczania na waszym terytorium y broni jądrowej. Po drugie to jest przebudowa i my musimy o tym pamiętać przebudowa całego systemu odstraszania jądrowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. To nie jest tak, że przyjedzie coś wykopiemy dziurę, zbudujemy silo, stawimy tam rakietę. To trzeba dokonać ra... całkowitej przebudowy systemu odstraszania jądrowego z rozmieszczeniem stacji naprowadzania, z rozmieszczeniem systemu ochrony punktów ulokowania stanowisk broni jądrowej. To, są, to, to, to jest przede wszystkim bardzo drogie, po drugie skomplikowane, a po trzecie będzie trwało 2-3-4 lata. Więc nie, nie dajmy sobie wmówić jakichś takich opowieści, opowieści archaicznych, że, jut, że jutro przyleci amerykański samolot, wys, wyskoczy z niego wyrzut, wyrzutnia i, i, i rakieta z głowicą jądrową i będziemy mieli, będziemy mieli system ochrony. Mrzonka i paradoks po prostu świadczący o tym, że osoby wypowiadające te słowa nie mają w ogóle pojęcia o czym mówią. Propozycja francuska w tej sytuacji, że prawda, Francja się przyjrzy ewentualnemu rozszerzeniu, powiększeniu arsenału nuklearnego, no bo Francja ten arsenał, arsenał nuklearny ma niewielki, ale tu nie o to chodzi. Jedna bomba atomowa już jest zagrożeniem tak naprawdę dla świata. Tak, tylko że ja to traktuję jako pozycję, jak tak, tak, no jako, jak, jako działanie czysto propagandowo-polityczne. Propozycja, z którą wychodzi pan prezydent Macron została określona w strategii francuskiej w roku 2008. W Białej Księdze Bezpieczeństwa Francji z tego roku określono zasady wykorzystania potencjału jądrowego, wprowadzając takie pojęcie trzy kręgi, trzy kręgi odstraszania jądrowego. Krąg pierwszy terytorium Republiki Francuskiej, krąg drugi obszar e, obszar sojuszniczy rozumiany jako, jako Europa, państwa członkowskie Unii Europejskiej i NATO i krąg trzeci za morskie terytoria Federacji Francuskiej. W związku z tym to, że sobie Macron przypomniał po latach, że w ogóle ma taką strategię wsparcia państw członkowskich w zakresie odstraszania jądrowego, to świadczy tylko o tym, że jest to działanie propagandowe mające na celu zbudowanie tejże tej pozycji Francji. Natomiast pozytywem jest to, że to są po pierwsze, trzy samoloty, do których można podłączyć rakietę z głowicą jądrową i one mogłyby stacjonować na obszarze na obszarze Polski, na jakimś polskim lotnisku. Natomiast jest to też coś, co powiedziałbym, można rozważyć, natomiast pamiętajmy o tym, że że to jest też wymaga zbudowania określonego systemu ochrony w sytuacji zagrożenia. Najprawdopodobniej te samoloty po prostu odleciałyby bezpie do bezpiecznych lotnisk czy gdzieś na terytorium Francji. My y, przyj przyjmijmy wreszcie do wiadomości, że stabilizację zapewnimy sobie rozsądną polityką i dyplomacją, a nie tworzeniem mitu, że, że usytuujemy sobie. Posytujemy sobie tu jakieś y, niesamowite y, systemy, y, systemy obronne. Pamiętajmy o tym, że użycie broni jądrowej to jest przedostatni krok przed rozpadem globu ziemskiego jako przedmiotu materialnego. Więc też trochę zimnej wody na głowy niektórych polityków, którzy, którzy chcieliby, nie wiem, stworzyć wrażenie, że natychmiast wystrzelimy ze dwie rakiety na terytorium Federacji Rosyjskiej i będziemy patrzeć, jak, jak ta Rosja ginie. Obawiam się, że wraz z Rosją zginiemy i my. Tak, panie profesorze. No, a jeszcze wracając na chwilę do Francji. To rzeczywiście Francji jedna rzecz się udała, bo 80% energii elektrycznej wytwarzane we Francji jest przy pomocy elektrowni, małych elektrowni atomowych. Francja chyba Prymusem na całym świecie jest pod tym względem. Teraz się troszkę pogorszyło, bo te elektrownie stały się już dość wiekowe, więc tam trwają teraz prace modernizacyjne i odbudowujące ten potencjał. Ale to tak na marginesie, panie profesorze. A ja to, a ja to, bym, ja to bym dołożył jedno zdanie, panie redaktorze. Pomysł z małymi elektrowniami jądrowymi jest, jest bardzo ciekawym, mądrym pomysłem, i Szwecja idzie właśnie w tym kierunku, planuje wybudowanie 10 małych elektrowni jądrowych. Nie po to, żeby zasilać swoje terytorium, ale by stać się jednym z największych eksporterów energii elektrycznej w Europie. No tak, ale Szwecja ma zdecydowanie więcej wody niż my, więcej elektrowni wodnych, najwięcej Norwegia ma oczywiście, przecież oni z tych elektrowni wodnych sięga, osiągają rzeczywiście ogromne, ogromne ilości prądu. No Szwecja też Oj, o tych elektrowniach, to Panie Profesorze, moglibyśmy pewnie długo. Ale wróćmy wobec tego, do tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jak Pan sądzi? Bo obserwując to, co y, robi administracja amerykańska i jak to wszystko razem wygląda, y, to dość wygląda to amatorsko. Robi to wrażenie, jakby służby specjalne na samym początku bardzo dobrze, a potem coraz gorzej. Nie przygotowały się tak tak naprawdę do tego działania militarnego, które firmuje prezydent Trump. Bo to już jest który czwarty tydzień, tak? Czy piąty tydzień? To, to czy piąty, to piąty, mlektorze... piąty tydzień, panie profesorze. Tak. I z takim arsenałem amerykańskim, o którym się mówiło, że to jest w ogóle coś niewiarygodnego, że no przysłowiową, przysłowiową czapką nakryją Iran. No cóż, dla mnie jest to wielkie zaskoczenie, nie chciałbym być złośliwy, ale powiem tak, tak się dzieje jak nadpobudliwy i przekonany swoim geniuszu major jest, jest ministrem do spraw wojny i nie, nie słucha doświadczonych oficerów. Ja oglądałem kilka tygodni temu fragment właśnie takiej roz, rozmowy z, z Białego Domu, która, która puściła telewizja Fox i tam zabrzmiało takie bardzo fajne zdanie ze strony Trumpa do pana ministra Hekseta. No powiedziałeś, że trzeba wywołać tą wojnę i, te i teraz co? I to, to ono najlepiej chyba świadczy o, ty o tym, co, co pan powiedział. Sam jestem zaskoczony, ponieważ Amerykanie mają doświadczenia z prowadzenia wojny w tym regionie, mają tam doskonałe, doskonałych analityków. Wiadomo było od początku, że celem, jeżeli chodzi o Iran, cele, cele powinny być trzy. Cel pierwszy, arsenał rakietowy, czyli wyrzutnie rakietowe Iranu. One są dosyć, specyficz, dosyć specyficznie umieszczone, bo one są w górach, zakopane w pewnym wyrzutniach. W związku z tym ich zniszczenie takie natychmiastowe było raczej mało prawdopodobne i z tym należy się liczyć, że, że jakiś potencjał militarny Iran, Iran utrzyma. Cel numer dwa to rozbicie... Korpusu Strażników Rewolucji, 200 tysięcznego korpusu w zasadzie jamczarów, który na pewno się nie podda, ponieważ z likwida likwidacja państwa teokratycznego jest równoznaczna z tym, że, że ta, gru ta, ta grupa społeczna plus ich rodziny stracą wszystko, co, co mają. Czyli to jest takie powtórzenie sytuacji yy, z operacji ira irackiej, gdzie yy, zamiast yy, no, przeprowadzić ofertę wobec armii, która się de facto poddała, wyrzucili ją po, poza nagaz i powstały z niej ugrupowania partyzanckie. Panie, profesor, trzy... ale, panie profesorze, jeżeli pan pozwoli jeszcze na temat strażników rewolucji, Podobno ta grupa jest grupą bardzo dobrze e, uposażoną, bardzo zamożną i mającą ogromny wpływ właśnie na wszystkie sfery życia e, w do, Iranie. Do, do, do, dokładnie tak. To jest państwo w państwie i należało go w pierwszej kolejności zlikwidować. I trzeci element to jest cieśnina Ormus. Ja przyznam się szczerze, że kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego Amerykanie odpuścili kontrolę cieśniny Ormus. Zwłaszcza, że cieśnina Ormus jest kontrolowana przez Iran za pomocą. Wtedy, tak szacowa przed rozpoczęciem planu szacowano, że jest to 300, mniej więcej w tej chwili jest około 150 małych, w zasadzie takich łodzi pusztywnych, na których zostały zamontowane ręczne wyrzutnie rakietowe i po prostu trzeba było przeprowadzić des desant na miejsca stacjonowania tychżeż jednostek, co oczywiście wiązało się ze stratami ludzkimi, tam Mamy myślę, że tam kilka, no bo strzelę tam, około 100-150 żołnierzy pewnie by zginęło ale wtedy by udało się zablokować na Ormuz i to, i to byłby w zasadzie początek końca tej operacji. Brak tej, tej reakcji yy, i niezlikwidowanie w pełni, jeszcze raz powtórzę, to było oczywiste, że się nie uda zlikwidować w pełni potencjału rakietowego spowodować, że ta wojna będzie trwała. I teraz coraz bliżej jesteśmy w sytuacji, że albo Trump uzna, że przegrywając z Iranem wygrał dziesiątą wojnę, albo przeprowadził operację lądową, co wiąże się z dużymi stratami ludzkimi, długotrwałą operacją, bo to jest przestrzeń, przed Iranu to jest, to jest, jest, jest do, dosyć duża i czy radykalnym spadkiem poparcia politycznego. I... Jest to kwadratura koła, nie wiadomo co zrobić. No właśnie i w którym kierunku, Pana zdaniem, Panie Profesorze, Trump może podążyć, bo biorąc pod uwagę to, że tam już teraz dosłownie w ciągu ostatnich dni wysłano kolejne 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, z tych specjalistycznych bardzo jednostek, które przewidziane są właśnie do tego typu akcji, jak pan profesor mówił. Czy to jest, oznacza to, że może dojść do jakiegoś takiego bezpośredniego ataku wojsk lądowych? Może dojść na, do ataku na instalacje wydobywcze, eksportowe, czyli po prostu no, na, ta, i, Iranu, e, ale to będą punktowe operacje desantowe. To, co się dzisiaj dzieje, ma być jest, jest klasycznym, moim zdaniem, pokazem siły i determinacji, natomiast wszystko rozstrzygnie się w trakcie rozmów po, pokojowych, które, które będą, pro, czy są prowadzone przez państwa regionu. Myślę tutaj przede wszystkim o Omanie i Zjednoczonych, milatach arabskich, które doprowadzą do, jakiego, do, jakiegoś, do jakiegoś pojednania. Pytanie na ile właśnie korpus, liderzy Korpusu Strażników Rewolucji podporządkują się decyzjom podejmowanym przez struktury legalnej władzy. Myślę tutaj o panu prezydencie e, e, Iranu, bo, bo przywódca duchowy raczej chyba grzecznie przebywając w Moskwie nie jest chyba w stanie podejmować decyzji i mieć, i mieć, mieć wpływ. I nie chciałbym być złym prorokiem że pan prezydent Trump za chwilę ogłosi, ogłosi że wygrał wojnę z, z Iranem, ponieważ Iran ugiął się i podpisał porozumienie pokojowe, a zatarcia wrażenia podejmie następne działania skierowane wobec Kuby. Obym się mylił. No właśnie, panie profesorze, no i wywołał pan Kubę. Czy rzeczywiście możliwa jest kolejna Zatoka świń? Nie, bo myślę, że społeczeństwo kubańskie już jest tak zdeterminowane, że, żeby zmienić coś w swoim życiu, może niekoniecznie system władzy, ale polityków i podnieść, podnieść, podjąć jakąś próbę odbudowy stanu społeczno-gospodarczego, bo przecież po prostu to jest... To nawet nie jest ubóstwo, to jest powszechna bieda, przecież z deklaracji, które, które czasami w mediach się pokazują. Widzicie państwo, że po prostu jest, to, jest to kraj w stanie, w stanie rozpadu i nie, nie mając nie będący w stanie zapewnić jakichkolwiek potrzeb społeczno-gospodarczych swojemu społeczeństwu. W związku z tym pewnie naciski polityczne spowodują, że tam dokona się jakaś zmiana, zwłaszcza, że tam będzie powtórka wariantu wenezuelskiego, czyli padnie propozycja do pewnej części establishmentu, żeby przejął władzę i zmienił kurs polityczny. I wydaje mi się, że niestety według mnie jest to taka polityczna konieczność, bo nawet dzisiejszych informacjach na temat przebiegu sławetnego sławet, zjazdu konserwatystów amerykańskich. Tam widać, że zniecierpliwienie i zniechęcenie wobec polityki Trumpa jest dosyć duże, ja nie mówię tutaj o demonstracjach E, zwolenników państw, partii demokratycznej, ale, ale jeżeli w samym ruchu Maga zaczyna się dyskusja o tym, czy Trump to jest, do, to jest dobry prezydent, no to będzie musiał podjąć jakąś spektakularną akcję, a ta, a, a ta spektakularna akcja najłatwiejsza będzie na Kubie. No i chyba będzie miał poparcie Marka Rubiok, no, który jest z pochodzenia Kubańczykiem i chyba więcej wie niż major Heset na temat armii. No ja powiem tak, Rubio my, my możemy sobie podśmiechiwać i tak negatywnie wypowiadać o, o, o administracji Donalda Trumpa, ale Marco Rubio to jest naprawdę wytrawny polityk, człowiek z doświadczeniem politycznym, z dużą wiedzą. I sam mu się dziwię, że dał się wpakować w coś, co, co co się nazywa administracja Donalda Trumpa. Tak panie profesorze, ale dotarły też takie informacje, że w kierunku Kuby sobie płyną różne e, statki rosyjskie. Kiedyś płynęły i pamiętamy. Niektórzy nas, z nas pamiętają to, bo już żyli w tamtych czasach. Niektórzy pamiętają to z historii, no na szczęście wtedy udało się zażegnać. Tym razem te statki nie płyną z rakietami, nośnikami broni jądrowej, ale płyną z ropą. Czy nie uważa pan, że może dojść do jakiegoś incydentu? Nie, bo to, to jest klasyczna maskirowka, że tak użyję rosyjski, rosyjskiego sformułowania. Co Putynowi zostało? Może pokazywać tylko, że ma, ma propagandowo, że ma jakieś możliwości oddziaływania. Bo proszę zwrócić uwagę, z szumnych zapowiedzi wsparcia Iranu, zwłaszcza y, y, ćwi, ćwiczeń wojskowych w przededniu konfliktu, wysłania komponentu wojskowego do Iranu, pozostały tylko przekazywanie informa informacji z rozpoznania y, y, przestrzeni powietrznej. Tutaj co może zrobić? Wysłać kilka, kilka, kilka, kilka czy kilkanaście zbiornikowców, które będą wiozły, wiozły ropę, tylko że ropa nie rozwiąże wszystkich problemów Kuby. A po trzecie, no, ja się wcale nie zdziwię, jak e, Trump wyda polecenie po prostu b, przejmowania tych jednostek. My cały czas b, stoi, b, patrzymy prze, na, na tę zasadę swobody żeglugi w oparciu o konwencję o prawie morza, mówiąca o, o tym, że jednostka, która legalnie prowadzi żeglugę, może pływać bez, bez względu na stan e, relacji międzynarodowych w danym regionie, ale, ale zapominamy o tym, że Stany Zjednoczone nie są stroną konwencji o prawie, Może, więc mogą stosować swoje prawodawstwo i mogą wprowadzić na przykład blokadę danego akwenu na podstawie decyzji wewnętrznej, politycznej i społeczność międzynarodowa będzie się mogła z tym nie zgadzać, ale nie będzie w stanie nic zrobić, bo Formalnie Straż Przybrzeżna Amerykańska będzie realizowała te zgodnie z prawem wewnętrznym i za polecenie prezydenta, który taką decyzję może wydać. W każdym razie, Kuba, wyspa gorąca, panie profesorze. Kiedyś znakomita służba zdrowia, rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie i na wysokim poziomie edukacja. To trzeba przyznać, że te dwie rzeczy... Rewolucji kubańskiej się udało, ale to już jest historia, już to dzisiaj ta ochrona zdrowia jest w strasznym stanie. Nawet ta ochrona zdrowia i te e, specjalistyczne operacje i zabiegi dla e, turystów, którzy przyjeżdżali masowo na Kubę właśnie leczyć się. No dokładnie, ale pamiętajmy o tym, że to się działo za, w pierwszych latach pełnienia funkcji dyktatorskich przez Fidela Castro. Fidel już dawno nie żyje, a, a kryzys zaczął się także pod koniec jego, jego, jego sprawowania władzy. Zresztą sam fakt, że zrezygnował z jej pełnienia był wynikiem właśnie tego, że nie radził sobie z upadkiem gospodarczym swojego państwa. Panie profesorze, wobec tego w, sprawa, która dotyczy naszego najbliższego sąsiada, czyli Ukrainy, ale zarazem przenieśmy się jeszcze na Bliski Wschód. E, umowy podpisywane przez e, Prezydenta Załęskiego z przywódcami państw właśnie bliskowschodnich, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska. Rzecz dotyczy ropy, rzecz dotyczy wymiany technologicznej ze strony Ukrainy, a ta, to wsparcie technologiczne to, jest, to są drony, to są te wojska dronowe, które podobno te wojska ukraińskie są teraz na najwyższym światowym poziomie. No. dostał dostał tlen, Ukraina dzięki temu także, no bo, bo, bo popatrzmy na na sytuację tak. Wplątanie się Stanów Zjednoczonych w ten konflikt z Iranem jest równoznaczne z znacznym ograniczeniem nie tylko pomocy amerykańskiej wobec Ukrainy ale przesunięciem wszystkiego co Ukraina na mocy kontraktów czy też bezpośrednio podpisa pod, podpisanej przez Ukrainę jak i przez państwa europejskie które zakupywały miały za miały kupować tą e broń i dostarczać ją na Ukrainę zostało zawieszone albo przesunięte w czasie w związku z tym. E Zeleński stanął w sytuacji, że według wszelakich danych analitycznych, które pojawiały się w, po stronie ukraińskiej, że koniec wojny jest blisko, bo wyczerpią się zdolności bojowe armii ukraińskiej ze względu na brak dostaw amunicji, sprzętu, uzbrojenia. Tlen, jaki dostał, to, jest, to są właśnie ataki przeprowadzone przez Iran zarówno na bazy amerykańskie, jak i na obiekty państw regionu i to, że te państwa podpisują szybko porozumienie z Ukrainą w postaci takiej, że jednocześnie będą budować swoją odporność na, na uderzenia rakietowe, ale z drugiej strony pamiętajmy, że one zgadzają się na reeksport, bo najmówmy to tak po imieniu i dostarczanie swoich zapasów uzbrojenia na terytorium Ukrainy i to jest, to jest taki, taki taki największy sukces że w tej sytuacji w której Ukraina jakby została pozbawiona tych dostaw znalazła sobie alternatywne źródło i teraz paradoks znowu wrócę do, do, do pana prezydenta Trumpa. Paradoks jest taki że będzie musiał się odnieść do tego faktu bo jednym z tych trzech kół zamachowych amerykańskiej gospodarki to zapowiedział w swoim, w swoim programie wyborczym to, to, był, to był, był przemysł przemysł ciężki, samochodowy i przemysł zbrojeniowy. Jeżeli Ukraińcy zaczną kooperować gospodarczo w zakresie produkcji uzbrojenia z państwami Zatoki Pęskiej, które posiadają zdolności organizacyjne, produkcyjne, a nade wszystko finansowe, to nagle może się okazać, że Stany Zjednoczone stracą, czy będą miały ograniczony dostęp do rynku sprzedaży broni, utracą jakąś część i to odbije się na stanie produkcji, a tym samym dochodach yy, amerykańskich wyborców Donalda Trumpa. W każdym razie Ukraina wykorzystuje to, co potrafi naprawdę bardzo dobrze robić, bo te, te lata wojny no, nauczyły Ukraińców jak ową broń w warunkach wojny, bo weźmy pod uwagę, że to jest wszystko się dzieje w warunkach wojny, w warunkach zagrożenia, zniszczeniem e, tych zakładów, a jednak a jednak potrafią. Ja jeszcze bym dodał jedno, jedną kwestię. Ro, ukraińskie systemy ochrony przeciwdronowej są przede wszystkim tanie w użyciu. To jest coś, co jest niezwykle cenne, ponieważ nawet ten nasz przykład, który możemy sobie powtarzać co jakiś czas z, z, z drona na terytorium Polski, to jest zestrzeliwanie przez bardzo drogą rakietę z wykorzystaniem sam, równie drogiego w, w użyciu sam, samolotu bojowego. Panie profesorze, dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie z nami, z naszymi słuchaczami. Rzeczywiście poruszyliśmy chyba wszystko, co na świecie się dzieje najważniejszego i bardzo bolesnego. No może nie wszystko, bo właściwie nie ma kontynentu, gdzie nie byłoby konfliktu. Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Gdański. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dobranoc.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 Strażacy, ochotnicy ratują życie i zdrowie potrzebującym. Przekaż procent podatku dla bohaterów z OSP. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.